zależna audycja internetowa Góra z tej strony gośćmi waszymi są w kolejności chronologicznej Krzysiek i Agnieszka, którzy opowiedzą wam o tym w jaki sposób zostali okradzeni z samochodu pozbawieni urządzenia mechanicznego na czterech kołach, piąte w bagażniku w jaki sposób ten samochód został odzyskany czy policja nowojorska zdaje egzamin, czy pieniądze podatników są wywalane w błoto, o tym już możecie się dowiedzieć dokładnie za chwilę oddaję mikrofon Szczęściarzom. Tak, Szczęściarzom z Polski, z Rzeszowa. Pozdrawiam. No, dzień dobry, to znowu ja. Góra mnie poprosił, żebym opowiedział historię, kiedy zostałem napadnięty i obrabowany przez dwóch osobników na... Pod domem trzech, przepraszam, osobników. Nie, dokładnie nie pamiętam, ich było. Przez, pod domem będącego tutaj też Dominika na schodach. W grudniu się zdarzyło i, i było tak szóstak. Po południu ciemno się robiło. Możemy odwiedzić Dominika, kolegę, który siedzi tutaj właśnie, trzyma rumpel w ręce. Możemy sobie go odwiedzić. Znaczy właściwie nie, jego, jego żony chyba. Wziąć kartę wziąć od dj a no i poszedłem do karty, kartę, zadzwoniłem dzwonkiem, ale jeszcze byłem tak. Przyjechałem sobie z samochodem, zaparkowałem na hydrancie, dokładnie naprzeciwko wejścia do, do domu Dominika. I zaparkowałem, byłem na telefonie ze swoim szwagierkiem Marcinkiem, którego pozdrawiam, słońce, tak zwany słonecznik. I co się zdarzyło? No po prostu wszedłem na schodki wejściowe. Jest to dzielnica Ridgewood, nie będę podawał dokładnej lokalizacji, ale Ridgewood mniej więcej jest wszędzie takie samo, czyli bezpieczna, porządna dzielnica. Przedłem na schodki, zadzwoniłem tym dzwonkiem i trzymając telefon w ręce na speakerfonie, bo oczywiście prowadziłem samochód na speakerfonie, bo się nie, nie prowadzę, to... rozmawiałem przez telefon. No. Czyli generalnie wyglądałem na człowieka, który ma samochód i komórę. No, no, <grywania> sprawiałem zdecydowane wrażenie człowieka, który ma samochód i komórę, bo na ręce kluczyki, z drugiej telefon, coś tam napierdzielam na tym telefonie. I ktoś mi łapie od tyłu, myślałem, że Dominik. No po prostu, że sobie, jaja robi, coś tam, coś, coś do mnie, nie? Ja się uśmiechem na twarzy pełnym, odwracam i widzę przed sobą dwumetrowego murzyna po prostu. <grywania> <grywania> Nie, nie był uśmiechnięty. Przystojny całkiem, tak zapamiętałem go. Ale dwumetrowy skurczywyk po prostu taki wielki trzyma mnie z tyłu, w ogóle złapa mnie i coś mnie czymś, gniecie mnie czymś normalnie w plecy. I mówi mi po prostu, give me the kiss, give me the kiss. Z tym akcentem brooklińskim, którego ja nie powiem, bo biały jestem. No, give me the kiss, give me the kiss. Ja tak patrzę na niego i tak stwierdzam nie dam mu tych kluczyków, a, a give, me, give me the kiss or I'll shoot you. No i wtedy mój światopogląd się bardzo szybko zmienił, przedefiniował. Wziąłem, dałem mu bardzo grzecznie te kluczyki. Phone! Phone! No więc mu dałem też telefon, niech ma. <śmiech> niech ma. No i dwóch osobników, którzy byli, bo było ich dwóch, szybko biegiem udało się po prostu do mojego samochodu, który widziałem gdzie zaparkowałem. A trzeci tak jakby obserwował całą sytuację pewnie po prostu na czatach, taki mały Meksyk, nie? Co było dalej? Dalej było tak, w domu była mama, to trzeba bo mama twoja czy, czy Asi? Asi? Asi mama była w domu, która otworzyła mi drzwi, więc szybko prosiłem o telefon. Jak wyszła ona mi dała ten telefon, ja wziąłem szybko One, wykręciłem, bo oni oczywiście od razu jechali moim samochodem, to wiadomo. A właśnie, jeszcze zapomniałem dodać, że na, fo, na fotelu pasażera znajdował się, znajdował się e, mój portfel, który nieopatrznie zostawiłem tam. A, jeszcze, jeszcze taka, taka rzecz była, miałem w kieszeni miarkę, bo montowałem sobie telewizor na ścianie i miałem miarkę w kieszeni, po prostu mi została. I on mówi, give me the wallet, give me the wallet. I dałem mu tą cholerną miarkę. I on myślał, że to wallet. No może, no co się będziemy dziwić tutaj. <laughs> nie, no, nie jestem rasistą. <laughs> no i ten wziął to, ale niestety znalazł. Znaczy, ciężko było go nie znaleźć. Miarkę wyrzuciłem na, na siedzenie, miarka mi została. No i co było dalej? No zadzwoniłem na 911. Podałem lokalizację. Policja przyjechała w przeciągu półtorej minuty, tak na mój gust. Momentalnie przyjechali po prostu. Dwóch kolesi z zwykłym radiowozem. Powiedziałem im, co się stało. Więc oni, dobra, jedziemy, jedziemy szybko. Wsiadłem tam do tyłu. Dodam, że miejsce jest bardzo ciasne. Jeżeli ktoś nie był w takim, w takim radiowozie, to, to ten, tak. Nawet, nawet mówili, że, że mają problemy wciskać tam grubych murzynów, bo z reguły przestępcami do Nowym wiadomo, jak jest taki typowy stereotyp po prostu przestępcy Noworowskiego, gruby, wielki Murzyn, jak go tam wcisnąć na totelne siedzenie, na którym absolutnie nie ma miejsca, ja mam długie nogi, ciężko mi tam było się wcisnąć, no. no i co było dalej? Eee, no to jedziemy z tą policją, ja generalnie miałem taki wtedy moment takiego załamania, bo widzę, że sprawa jest beznadziejna, no co z tego, że oni jadą, nie? I w tym momencie oświeciło mnie, przypomniałem sobie, że na iPhone'ie zainstalowałem sobie program, który nazywa się Silej, polecam każdemu, tylko trzeba sobie jailbreakować e, iPhone'a. Jak ktoś ma iPhone'a, to wie, co to znaczy. A jak nie ma, to się może kupić i się dowiedzieć, co to znaczy. No więc e, jailbreakowany iPhone z zainstalowanym Sileem. Piękna sprawa, ale zapomniałem sobie hasła. Więc z tego ukradzionego mamie Asi, czy Dominika ma Asi, to była Asi, Asi, mam. Asi mamie e, e, telefonu, po prostu zadzwoniłem do Agi, mojej małżonki, która no, natychmiast po prostu zaczęła szukać, spróbować wszystkich haseł naszych po prostu, jakie mamy, mamy wspólne. Nie udało się, więc wpadłem na zarąbisty pomysł, że można to hasło zmienić przez e-mail, więc szybko zmieniliśmy hasło, pyk, pojawił się lokalizacja na mapie, pojawiła się Agnieszka mi mówi, że jest, jest tam, nie podam dokładnej lokalizacji, pojawił się po prostu, pojawił się sygnał, no, ale nie rusza się. No więc ta policja w ogóle momentalnie błyskiem tam jedziemy, na radiu, na sygnale w ogóle. Cały Ridgewood w ogóle w radio, radiowozach, po prostu takiej masakry nie widziałem, radiowoz na każdym skrzyżowaniu. No i długa, nie? I wydaje <śmiennie> się takie, takie coś, jedziemy przez skrzyżowanie, i nagle syrena przestała im wyć, więc goś, o kurde, kurde, coś, co jest, To co teraz zrobić, zepsuło się znowu, zepsuło się znowu, nie, tam więc tych młodych policjantów po 20 parę lat mieli chłopaki, takie młode, bardzo mieli byli. A... Więc po prostu powiem tak, mówi, o teraz nie możesz na czerwonych przejechać, nie możesz na czerwonych przejeżdżasz bez tego, a mówi, pieprze to, pieprze to, musimy ich złapać, no więc gościł na czerwonym bez tego sygnału. To w pewnym momencie się z buta w, ten, w ten urządzenie kontrolujące ten sygnał i, i się włączyło, <gryw> Także już było sporo ten sygnał. No i w parę minut znaleziono mój samochód, tam mniej więcej gdzie pokazał go GPS, tam pojawiło się masa radiowodzów, tak, telefon cały czas był włączony w ogóle. No, żeby był takim tam wyłączony, byłaby całkowicie dupa zbita. To jest, to jest dokładnie. Tak, policjanci się śmieją, no ale to nie miejmy złudzeń. No. Wi wiadomo, kto to ukradł, nie? No, dokładnie. Także nie spodziewałem się zby zby błyskotliwości specjalnej, nie. A to później zmienili, nie, to, to zaraz powiem. No e i co się stało? E tam na tym parkingu, gdzie znaleziono od razu psy, policja, tropią, Agnieszka przywiozła zapasowe klucze do samochodu, a mnie w tym momencie trzech detektywów przejęło, którzy kazali mi cały czas monitorować to przez zdalnie, przez telefon. Monitorowała to, to Iwona, szwagierka. I podawała mi, co się dzieje, czyli sprawdzała pozycję tego telefonu, bo on cały czas pokazywał się w tym miejscu, że jakby stracił sygnał po prostu, nie, nie pojawiał się już na mapie. Tylko tam, gdzie samochód został porzucony, tam został po prostu sygnał ostatni. Tak, ta, no nie, nie, nie, nie. Ja, ja byłem na telefonie najpierw z Agnieszką, a potem byłem na telefonie z Iwoną, która ją zastąpiła, bo Agnieszka musiała policji przywieźć klucze. To sprawa w ogóle do podania kluczy nie trwało, z 30 minut może? Maksymalnie, do przywiezienia zapasowych kluczy do samochodu. No, i, i, i Agnieszka przejęła za te klucze i wtedy Iwona przejęła sprawdzanie, bo więc z Iwoną na telefonie nie podawała pozycji, ale która się nie zmieniała niestety. Więc już byłem załamany trochę, bo stwierdziłem, że telefon straciłem. A tu nagle pyk, pojawia się... Iwonaj mówi, że pojawi się mój telefon na East New York, na Pennsylvania Avenue, nie pamiętam ulicy dokładnie, ale podałbym chętnie, żeby tam nikt nie chodził przypadkiem. No, na no East New York wiadomo kto mieszka, eee, <grybujesz> tak jest. I, I No więc tych trzech detektywów, długa do samochodu tanieckiego na sygnale w ogóle, jedna z fajniejszych w ogóle rzeczy, kurde, jazda. Nie musieli wcale tam jechać, bo to nie było ich dyskry. Oni w ogóle tak się zastanowili, to nie nasz dyskry. Oni, a nie, pieprzy, musimy ich złapać. Nie? no Po prostu amerykańska policja mi się podoba dlatego w ogóle. Na pewno nikt z nich tego nie będzie słuchał, ale bardzo dziękuję, bardzo porządni ludzie. Yy, I co? <śmiech> co było dalej? No pojechaliśmy przez pół Nowego Jorku do East New York na sygnale, w ogóle wjeżdżamy tam. No i jest, pokazuje się sygnał cały czas aktywnie tego telefonu na pewnym skrzyżowaniu. Ja nie wiedziałem, co chodzi, leża sterta śmieci, stwierdziłem, że być może w to stertę śmieci wrzucili ten telefon, a oni tak zauważyłem, że coś nie mówią mi czegoś, że oni sobie mają swoje te i za chwilę czekaj tu. I zostawili mnie w samochodzie, zamknęli i poszli sobie do Deli. Ja patrzę na to Deli, ja tam piszę coś tam, phone cards w ogóle i tak dalej. I okazało się, że po trzech minutach wynieśli mi jakiś jeden telefon, pytał się, czy to mój? Ja mówię, że nie mój, nie? Wynieśli mi drugi telefon. Oczywiście był to mój telefon, tam nie daj mi go dotykać, bo odciski palców i tak dalej. <śmiech> Dwóch osobników, którzy go przynieśli, nagrało się w ogóle na kamerę w jakości cyfrowej. <śmiech> także, także od razu płyty DVD tam powyciągali, bo to na DVD się nagrywało. Także momentalnie powyciągali tam z tego systemu. No i ten, ten, ten, ten passer pieprzony z tego deli powiedział, że ten, że, że oni to mają jeszcze wrócić, nie? Więc oni kazali, ja z nim siedziałem w samochodzie i czatowałem, aż oni wrócą. Po prostu obserwowaliśmy sytuację. Co się, co, się, co się dzieje, bo ja bym rozpoznał skurczybyków po prostu, jakbym zobaczył, szczególnie tego jednego dużego. No to e, obserwowałem tą sytuację, i tam wchodzili murzyni, nawet jednego zidentyfikowałem, więc został postawiony szybko, szybko pod ścianą, ale to właśnie jest rzecz, bo oni wszyscy się tak samo bierają. Ta kurtka flayers te spodnie, kurdy w kroku nie? i te same buty, wszyscy takie, takie ro robocze, nie wiesz, które buty. Tak? No, <śmiech> takie Do Timberlandy dokładnie. I oni wszyscy tak samo wyglądają, a z, dal z daleka to już, już w twarzy nie widać, bo ciemno, a oni są czarni, więc gości po prostu mają idealne maskowanie się. Nie? Także niech się nie dziwią, że skurczybyka zidentyfikowałem, niech się ubiera normalnie jak człowiek, a nie tak jak przestępcy. Nie? proste. Potem gdzieś tam jeszcze pojeździliśmy po okolicy, w jakimś parku też rewizję zrobili, bo wskazałem gościa, który mi podobnie też wyglądał, okazało się, że nie ten. No a wtedy paser zmienił zdanie, że oni jednak nie mają przejść, że oni, oni on już im zapłacił za telefon i oni poszli, więc pasera zamknęli. Znaczy zamknęli tymczasowo, w zakłamanie w ogóle ten i tak dalej, bo wydał się im podejrzany. No i tyle. Historia właściwie miała swój finał na... Czyli telefon zyskałem, samochód zyskałem no portfel, niestety nie no powiedzmy do odzyskania, czasowo do odzyskania yy, do odzyskania telefonu, ile to mogło zająć, godzina, godzina, no. no jest to naprawdę wynik niesamowity, w Polsce taka sytuacja jest niewyobrażalna po prostu, no nie wiem, w Polsce, w Polsce uważam policja, no może już nie teraz, ale mi się policja kojarzy z takimi po prostu, Kolesiami, którzy niby mają pomagać, a bardziej wolą sobie pokazać, co oni tam nie... nie ten. A tutaj na ludzie narzekają na policję, ale, ale to jest więcej. To. No, policjanci tak. Ci pierwsi policjanci pierwszego kontaktu, że tak powiem, którzy przyjechali tam po mnie, młode chłopaki, naprawdę bardzo pomocni, zaangażowani w ogóle w to, co, co robią. Momentalnie po prostu zaczęli, zajęli się swoim Zajęli się swoją robotą momentalnie, nie? I, i, I potem tych trzech detektywów, dwóch młodych skurczybyków, takich też, ja myślę, że w moim wieku około trzydziestki, a, a, a, a jeden starszy, taki doświadczony, tam miał duży szacunek generalnie u nich. Widać było hierarchię momentalnie, ale... Naprawdę, bardzo pomocni w ogóle. A i polecam, znaczy polecam, nie polecam nikomu przejażdżki nocą po iść z New York samochodem, żeby się tam nikt nie zapuszcza przypadkiem, bo jak z tą policją wjechałem, bo oni znają te meliny wszystkie po prostu i objazd taki zrobił w ogóle, każdemu mi kaptur założyć na głowę, oni sami też kaptury wszyscy założyli, bo oni nie nosili strojów policyjnych, tylko w ogóle samochód nieznakowany, oni też normalnie wyglądający jak, jak gówniarze, w ogóle jeden jak ten, ten murzyn wyglądał praktycznie, tak był tylko był biały, Irish. No, także... Takie, takie w, w, w, w, jak to się nazywa, w kamuflażu żeśmy tam wjechali po prostu. No, ale strasznie, no dziwki, no, krótko mówiąc, no, no jak to. No, no, dziwki Alfonsi, paserzy, dealerzy, no tak, aż to wygląda jak na filmach, takich po jakiś Mad Max, taki, kurde, normalnie takie istoty tam chodzą, że. że parę ulic, nie wiem, nie pamiętam dokładnie, które ulicy i, i, ale nie będę nawet tam blisko się zapuszczał tego po prostu. Okna powybijane, jakieś śmieci w ogóle syf, no Życie ożywa nocą, generalnie. No i co? Na policji dali mi, potem je zabrali na komisaret lokalny na Ridgewood i pokazywali mi twarze. Przez chyba dwie godziny siedziałem i, i twarze oglądałem tam. dwóch mi się wydał podobnych chyba z kilku... Przepraszam, tak z półtorej tysiąca ludzi oglądałem. No bardzo dobry program, Małem z półtorej tysiąca ludzi w, półtorej, w dwie godziny przejechałem, nie? Momentalnie, nie? To szybko. Pamiętałem dokładnie twarz faceta. No. I tam potem się dowiedziałem różnymi kanałami, że Paser e, dostał potężną grzywnę, w ogóle jakoś, nie poszedł do pakiet do aresztu, poszedł, ale go wypuścili, dostał jakąś potężną karę finansową. E, paser wydał nazwiska tych kolesi, bo ich znało, ostatecznie. Kolesie się oczywiście ulocnili, więc prawdopodobnie nie wiadomo. Przy jakimś innym przestępstwie może ich złapią. E, co tam? E, no i tyle właściwie. Taki finał historii, no. A jeszcze dodam na, na boku, że w przeciągu dwóch tygodni koleżanka, Julia, którą pozdrawiam, została obrabowana w podobny sposób, w prawie tym samym miejscu, jechało dwóch kolesi, czy tam trzech kolesi rowerami, walnej gdzieś tam odepchnęli, zabrali telefon i uciekli nie rowerami. I jeszcze jej kolega jakiś też chyba, nie wiem, czy atak z roweru, czy z powietrza, czy z wody, nie wiem, jak to było. <śleszy> No i, no i co? No i tyle. No. Nieciekawa historia, polecam uważać. Eee, policja jest w Nowym Jorku dobra. Nie każdy, ale generalnie nie mam żadnych złych doświadczeń z policją w Nowym Jorku. A chwilę już tu jestem, więc nie sądzę. Jak ktoś ma, to może też może z góra nagra z nim odcinek, jakiś, żeby, żeby były jakieś różne punkty widzenia. Nie? Agnieszka coś chciała powiedzieć. A, tak, ja mogę, ja mogę, yy. mi się w ogóle to wszystko podobało strasznie, bo, bo wtedy jak, jak, jak, naprawdę ja się czułam jak w filmie i w ogóle miałam super noc, bo ja wtedy byłam straszną fanką Dextera, nie wiem czy oglądaliście Dextera na Showtime, no akurat seryjny morderca, który pracuje w Wydziale Policji Kryminalnej i jest kolesiem od, mm, od, no od badania miejsc zbrodni. I tak dalej, więc, więc ja byłam wtedy wciągnięta w klimaty policyjne. No i akurat musiałam przyjechać przywieźć policji kluczyki zapasowe do samochodu, gdzie akurat działała ekipa kolesi właśnie zajmujących się odciskami palców yy, i szukaniem śladów DNA i tak dalej. No i na, na dzień dobry, w ogóle chyba z 10 samochodów policyjnych, jednostki specjalne, tutaj pies tropiący, Ktoś tropił, nic, nie wytropił. Niestety gdzieś w takich projektach trop, trop się urwał. Następnie przyjechali kolesie z szukać odcisków palców No i, i, i to, co nam przeszkodziło, w tym wszystkim znaczy przeszkodziło, to, co im przeszkodziło, to było to, że myśmy tego dnia rano umyli samochód, więc wszystkie odciski się rozmazały pięknie. Tak samo zresztą, tak samo zresztą jak na iPhone, a na iPhone to nie jest to nie jest. nie, nie, nie odbijesz palca, bo on jest dość śliski. Umyłem samochód rano tak totalnie, żeby po prostu czyściutki w środku, inside out w ogóle i, i wszystkie śmieci w Samochód był całkowicie pusty, był w nim tylko ten mój portfel, nic nie było. Więc pierwszy raz, jak oni to znaleźli, zaraz po tym jak znaleźli, podeszli do mnie. I mówią mi, ale wiesz co, wygląda na to, że że ci cały samochód, bo wiesz, wszystkie te glove compartments are empty i tak dalej. a ja mówię, nie, ja po prostu mam taki samochód pusty, nie? No, a Steve Jobs w ogóle musi zrobić lepszą robotę na iPhone'ie, bo powiedział, że iPhone jest telefonem fatalnym, jeśli chodzi o odciski, o odciski palców. Także jak ktoś z jakichś przestępstwa powiem, z iPhone'em w ręku, to bardzo proszę, bo w ogóle nic się nie da odczykać, odczytać z iPhone'a. Wszystko się rozmazuje. No. To tyle chciałem wtrącić. Dziękuję. A jeszcze powiem, że przestraszony byłem. No tak, był przestraszony, ja się tam super bawiłam. Eee, naprawdę! Bo ja nie, do, do mnie nikt nie podszedł z bronią, i nie przełożył do pleców i nie, nie, nie... Po prostu nie miałam czegoś takiego. Ja się czułam naprawdę jak na filmie i to było genialne. Nie, nie, ja byłam w domu, jak zaatakowali, ja tylko później dojechałam na, już na parking. No i tam ściągali te odciski palców, nic nie znaleźli, ale w ogóle śmieszni strasznie kolesie byli, tacy bardzo profesjonalni zresztą. Póż, później e, przyjechała kolejna jeszcze ekipa szukać właśnie e, śladów DNA typu, nie wiem, włosy, jakieś, nie wiem, resztki na naskórka, nie wiem, co oni chcieli tam robić. Oczywiście wzięli, wzięli nasze, żeby nas wykluczyć jako e, tych, którzy popełniają zbrodnie też nic, nie znaleźli. Nasz autobus, Boże, autobus, nasz samochód był mega czystym y, samochodem, także niestety nie, nie mogli y, się po, popisać, panowie policjanci, ale chciałam powiedzieć, że policja była bardzo profesjonalna, bardzo szybka, y, bardzo miła, y, typu, że to było właśnie w grudniu, oni y, Prosili mnie, sobie swój samochodu, że jest zimno, cały czas mi mówili, co się dzieje na drugim froncie na East New York i tak dalej. Także cały czas mi mówili. Także jakoś tak, oni, dla nich też to było coś, że w końcu w swoich tych statystykach nagle pokazuje się, że napadnięty koleś, ukradziona komórka i samochód, i, i goście nagle wszystko znajdują. No to też super brzmi, że o, o nich super świadczy, prawda? Chociaż tak naprawdę powiedzieli, że gdyby nie to, że był ten program. Na, na, na iPhone'ie Krzyszka, to niby nic nie zrobili. Nic by nie zrobili, nic, nic byśmy nie odzyskali. Także każdemu polecam takie rzeczy. E, tak, ja jeszcze raz powtarzam ja no się czam jak. Nie. To podsumowując, nie życzę nikomu, żeby nigdy przyłożonego. Na... Ja nie wiem, na czy to ale pistolet, ja ale. Możesz powiedzieć, poczekaj, to skończę ja Nie życzę nikomu Nie życzę nikomu w sytuacji Bo się jest po prostu taka ciara Idzie po plecach, w momencie nie masz wyjścia to nie wiesz czy to jest prawdziwy pistolet, czy to jest kawałek metalu Czy to jest coś, po prostu nie wiesz Ale, ale musisz założyć, że jest Bo nie masz innego wyjścia Bo, bo po prostu cały czas są przypadki, że Kogoś za, jest tam zastrzelony na ulicy no. I ciara przechodzi straszna no Chciałam jeszcze dodać tylko, że tak jak Krzyk mówił o Julii, wtedy na przełomie dwóch, trzech tygodni dwójka naszych znajomych została okradziona oprócz nas, w tym samym mniej więcej rejonie Ridgewood i, i cechą wspólną było to, że każda z tych osób szła przez ulicę wieczorem sama i rozmawiając przez iPhone'a, czyli kolesie, którzy, którzy ich okradali po prostu widzieli, że mają bardzo łatwy łup. Także Także na, na przykład, nie wiem, rozmawiajcie przez słuchawki, <głos》>, jak idąc, idąc w nocy, a nie, a nie pokazujcie sobie. No wiadomo, kryzys jest i unemployment się kanczy dla niektórych no. ludzi, także szukają sobie sposobu na znalezienie kasy. A, a wiadomo, że iPhone'y są drogie. A mój iPhone poszedł za stówkę. Kurde, skurczy no. <głos》>